Witajcie, witam bardzo serdecznie. To jest oczywiście drugi odcinek Dyktafonu. Ja jestem Sebastian i o czym dzisiaj będzie w programie, w podcaście, dzisiaj będzie mówione o podcastingu, w sensie takim technicznym, czyli jak robić odcinki, co nam potrzeba do tego, jak to wszystko ogarnąć, żeby to wszystko ze sobą współgrało. Czyli taki mini poradnik, co mieć, żeby zrobić podcasta. Czyli zapraszam do słuchania dalszej części odcinka. Dokładnie tak, już zaczynam. Przede wszystkim, jakiego trzeba użyć sprzętu. Ja, moi drodzy, używam sobie sprzętu niezbyt drogiego, niezbyt wyrafinowanego. Na samym początku, bo jest to moja druga przygoda z podcastem, pierwsza była jednoodcinkowa, była taka na próbę zrobiona, y, jako teścik. Y, ja używam osobiście do tego najzwyklejszych słuchawek z mikrofonem, znaczy używałem. Y, kupiłem je... w. Mediamarkt za podajcie chyba 60 zł, jeżeli się nie mylę, to w zeszłym roku albo na początku tego roku, no nie pamiętam, nieważne. A teraz używam takiego zwykłego, stacjonarnego mikrofonu firmy Trust. Bardzo jest on stary, oj stary, nawet nie pamiętam kiedy go kupiłem, ale już dosyć dawno temu. Więc taki najzwyklejszy mikrofon, ale również może być na przykład taki mikrofon, jaki jest u mnie wbudowany w laptopa też niby świetnie zbiera dźwięk. Może kiedyś to wypróbuję przy jakiejś okazji. No zobaczymy jeszcze. Czyli potrzebny jest tam przede wszystkim mikrofon. No nie musi być on jakiś niewiadomo jaki, ważne żeby tylko nagrywał dźwięk z dobrą jakością i żeby był dla nas wygodny. Bo wygoda to jest najważniejsze, prawda? Musimy czuć się komfortowo, żeby przekazać ciekawe informacje. Co dalej? Musimy mieć oprogramowanie na naszym komputerze ja osobiście używam darmowego programu Audacity. bardzo serdecznie go polecam, naprawdę jest funkcjonalnym programem, ma wszystkie podstawowe opcje, plus dodatkowo jeszcze można, do, można z niego wykrzesić dużo, dużo ciekawych efektów, jakieś porobić miksy, wszystko w nim się da zrobić. Możemy nagrywać fragmenty, później je ze sobą łączyć, sklejać możemy nakładać tła dźwiękowe e, możemy robić jakieś takie podkłady wyciszać niektóre fragmenty niektóre podgłaśniać, żeby był taki efekt, że chcemy akurat teraz głośniej coś powiedzieć e, możemy robić kanał prawy, kanał lewy, co mi się osobiście podoba, w jakiejś piosence to było z Sydney Polaka, no, ale nieważne Czyli co? Ze strony technicznej, no i wiadomo komputer, no musimy mieć komputer z miejscem na dysku, bo nieraz sporo miejsca potrzeba, żeby coś nagrać. Yy, bo zależy jeszcze o długości odcinka, no ale nieważne. Czyli mamy tak, potrzebujemy przede wszystkim mikrofonu i dobrego programu, którym będziemy, na, na którym będziemy nagrywać odcinki i na którym będziemy je ewentualnie w przyszłości montować. Wszystko to właśnie tak wygląda. Ja osobiście polecam jakieś niedrogi mikrofoni, po co przepłacać, jeżeli nawet jeszcze nie jesteśmy pewni, czy aby na pewno nam się spodoba podcasting i czy aby na pewno będziemy go ciągle nagrywać. Czyli podsumowując, potrzebujemy mikrofonu i dobrego programu do nagrywania. Oczywiście chęci i pomysłu, ale to są już osobne rzeczy, które musimy wykrzesać sobie sami z siebie i nie są one zależne od tego. Czy je kupimy, czy ich nie kupimy. Czyli tak, to jest ta część, w której wiemy jaki sprzęt nam potrzebny. Teraz musimy się dowiedzieć, jak publikować naszego podcasta, bo o nagrywaniu y, wszystko odbywa się na zasadzie włączamy program, klikamy rec i mówimy y, po skończeniu nagrywania dodajemy dźwięki, miksujemy robimy obróbkę, jeżeli jakiś fragment nam się nie podobał wycinamy, nagrywamy jeszcze raz, możemy używać kilku ścieżek, możemy robić przerywniki, możemy zrobić intro, jingla, wszystko co nam tylko potrzeba zapytacie skąd brać muzykę, jakieś podkłady do naszych, naszych podcastów, naszych odcinków są różne strony internetowe jest yamendo.com, gdzie można za darmo i legalnie ściągać piosenki artystów z całego świata, naprawdę jest tam tysiące utworów, tysiące kawałków, które możemy w dowolnej formie wykorzystywać w naszych podcastach. Jest również strona ORG, o której będę mówił również za chwilę. Stamtąd również możemy pobierać mnóstwo materiałów muzycznych, dostępnych na ogólnodostępnej licencji. Możemy je przycinać, dorabiać i w ogóle tak to wszystko wygląda. Co jest najważniejsze? Najważniejsze jest to, gdzie publikować nasze odcinki. No bo to jest pytanie podstawowe. Mamy odcinek, który trwa jakiś czas i on trochę ważny. Możemy zainwestować w własny hosting. No, co osobiście polecam, ale oczywiście polecam to osobom, które są cierpliwe, wytrwałe. Lubią się bawić nie tylko w nagrywanie, ale również w stworzenie własnej strony. Zależy czy chcą to zrobić na WordPressie, mogą zainstalować jakiś system CMS Wszystko to jest dostępne dla ludzi Później taki odcinek przygotowany Wgrywamy sobie na nas serwer przez FTP Musimy później znaleźć jakiś skrypt odtwarzacza Wklejamy go na stronę Dajemy lokalizację ścieżki do dźwięku I mamy odcinek na naszej stronie jest przy tym troszeczkę pracy, dlatego ja osobiście polecam zwrócić się ku jakimś gotowym hostingom na tego typu rzeczy. Osobiście polecam archiwę ORG, gdzie możemy wgrać nasze materiały. Później wystarczy tylko skopiować kod i wkleić na naszą stronę internetową kod odtwarzacza. Mamy ładny wygląd, taki jak ten tutaj, na którym teraz słuchacie dyktafonu. Jest ładny wygląd wklejacie go sobie na stronę i już wszystko jest gotowe ale również są inne strony do niedawna można było się rejestrować na mypodcast.com no niestety już rejestracja jest yy, na razie na razie rejestracja jest zatrzymana więc wam nie powiem jak to wszystko działa ale jak się tam może uruchomić powrotem to zobaczymy obadamy sytuację może coś więcej opowiem w przyszłym jakimś odcinku ja jeszcze osobiście ostatnio z dyktafonem zacząłem przygodę na podomatic.com Można tam wgrywać swoje podcasty wideokasty Wszystko to tak wygląda Mamy konto darmowe i płatne Konto darmowe daje nam opcję 500MB Czyli no Całkiem przyzwoicie, jeszcze zależy od długości odcinków, bo jeżeli już w końcu wykorzystamy te 500 MB, będziemy mieli wybór albo kasować stare odcinki, albo założyć drugie nowe konto, albo kupić wersję płatną. No jak to woli, prawda? Yy, tak to wygląda. Yy, w Podomatic jest bardzo wygodna funkcja publikowania wpisów. Mamy kilka gotowych szablonów na naszą stronę. Jeżeli chcemy dodać nowy podcast, klikamy. Dodawanie odcinka, wpisujemy tytuł, opis, dodajemy odcinek, możemy dodać tagi, e, możemy nawet dodać zdjęcie odcinka. Gotowe, wszystko ładnie to wygląda. Możemy zamieścić na zewnętrznej stronie również nasz odcinek w odtwarzaczu, który też jest całkiem przyzwoity. No ale Podomatic ma jedno ograniczenie, waży 500 MB. Można wgrać na niego 500 MB. Ech, tak to wygląda, yy, więc ja osobiście polecam archiwę ORG, kiedy po rejestracji się chwileczkę zapozna z, z tym systemem, można tam wgrywać naprawdę wszystkie pliki. Co nam jeszcze potrzeba? Potrzeba nam kanału RSS, dlatego jak zakładamy stronę internetową, musimy zadbać, aby ten kanał RSS był, bo na tym polega podcasting. Na tym, że nasz podcast ma swój własny kanał RSS. Yy. No i miejsce, strona, gdzie będziemy zamieszczać nasze kolejne odcinki. Jest bardzo dużo systemów blogowych, chociażby z polskich wymienię blogs.pl, na którym możemy założyć bloga, ładne szablony, wklejać kolejne odcinki naszego podcasta. Z zagranicznych możemy na przykład wykorzystać bloger.com, należący do Google, czy chociażby. Hmm, stronę wordpress.com na której możemy założyć bloga w pełnej funkcjonalności wordpressa o również i ja zapraszam na tą stronę blog.com po prostu blog.com ja tam właśnie założyłem stronę dla dyktafonu adres to dyktafon.blog.com również system oparty na wordpressie możemy sobie założyć piękną stronę internetową bloga z fajnymi szablonami za darmo Mamy, nie pamiętam ile tam miejsca na dysku było dostępnych Ale możemy tam również publikować Możemy również tam publikować swoje materiały audio bezpośrednio Do systemu Block.com Ale lepiej wklejać sobie kodzik Możemy ładną założyć stronę To jest taki, już sprawdzam 2000 MB oferuje Block.com dużo włożenia strony i tak to wygląda, bo żeby publikować, żeby tworzyć własny podcast, trzeba się z nim, nim dzielić z kimś, prawda? Więc co to jest za sens robić podcast, którego nikt nie będzie słuchał. Więc strona jest potrzebna i wgrywanie plików na jakiś serwer też jest potrzebne. Ale kiedy już mamy stronę zrobioną, mamy już nagrane odcinki, jak sprawić, żeby nas odnaleziono w sieci? Do tego są katalogi podcastów. No i mamy na przykład... Strony, do których dodajemy swoje podcasty. Jest katalogpodcastów.pl, bardzo aktualizowany, tak? Bardzo aktualizowana strona, na której możemy słuchać odcinków innych podcastów. Możemy również tutaj zapisać się z naszym podcastem, zaproponować im, że mamy taki podcast. I jak go dodadzą, będzie on dostępny dla wszystkich. Jest również strona podcast.pl. Tam również możemy dodać do bazy danych naszego podcasta, co jest dobrą opcją również. Dobrą opcją również jest słuchanie innych podcastów, dyskutowanie z ich twórcami. No i też przy okazji rozreklamowanie własnego podcastu w dyskusjach z nimi. Jest to też prosta forma, można rozreklamować swój podcast podcast. Więc tak to wygląda. Jak w sumie nagrywanie nie jest trudne, bo praktycznie ciągle tylko gadamy, gadamy, gadamy. Jeżeli oczywiście mamy coś ciekawego do powiedzenia. Później to montujemy. Nie zajmuje to dużo czasu, naprawdę. Mówię szczerze. Wrzucamy na serwer. To zajmuje troszeczkę więcej czasu. No i tak to wygląda. Dużo czasu zajmuje również wyszukanie jakichś odpowiednich dźwięków, muzyki, którą chcemy sobie wmontować do Naszego odcinka, prawda? Bo musimy się skupić na tym, o czym będziemy mówić. Musimy się zastanowić, jaki chcemy podkład mieć w tle. No i tak by to wyglądało w sumie. To jest taka prosta, krótka porada, jak tworzyć podcast. Nic więcej tutaj Wam nie wymyślę, nic więcej nie powiem. No i tyle, bo. No i to by było na tyle w sumie o tworzeniu podcastów. Jeszcze na sam koniec króciutkie ogłoszenie właśnie już o tym wspomniałem przyniosłem stronę otwarłem, otwarłem oficjalną stronę dyktafonu dyktafon.blog.com tam będą dostępne wszystkie odcinki po kolei zapraszam również na moją stronę domową budziński.ba.pl tam również y tam również będę zamieszczał odcinki, tam również znajdziecie moje teksty. Może nie są one zbyt jeszcze na razie jakieś obfite. Dopiero zaczynam przygodę z takim pisaniem, w sensie jakichś recenzji, notatek. Więc tam to wszystko powoli raczkuje sobie. O czym jest moja strona domowa? Przede wszystkim obecnie o jakichś serialach i filmach, bo to jest moje główne zainteresowanie. Nieraz znajdą się notki na inny temat, no ale nieważne. W tym momencie... Powiem Wam, że mam kilka jeszcze dodatkowych planów, jeżeli chodzi o dyktafon, mam dużo pomysłów na kolejne odcinki, więc myślę, że można tutaj spokojnie śledzić stronę, bo przynajmniej w najbliższym okresie się kilka odcinków szybko pojawi i mam nadzieję, że Wam się one spodobają. Kontakt ze mną... Poza oczywiście komentarzami na stronie to Sebastian W. Małpa, Tam możecie zostawiać swoje wiadomości, je będę czytał, będę na nie odpowiadał w dyktafonie, jeżeli będzie na to czas. No i tak by to wszystko wyglądało. Dziękuję bardzo za uwagę. To był drugi odcinek dyktafonu ze Szczecina. Dzisiaj nawet słonecznego. Mówił dla Was Sebastian. Pozdrawiam bardzo serdecznie. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku Dyktafonu.